Zmiotą codziennego użytku. Są to m.in. wypożyczalnie, punkty z żywnością czy usługi naprawcze. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam za niecałą godzinę. Aferanek. A może przed centrum wykładowym zamiast fontanny postawić wielki pomnik aferowej góry? Ja bym jednak stawiał na gejzer, jakby taki gejzer strzelił przed polibudą o godzinie 7, każdy by się obudził. O, no, to prawda. Wtedy uczniowie chętniej by przychodzili na zajęcia, być może, żeby oglądać jeszcze sobie fajną fontannę. No, to prawda. I jeszcze by sobie przy okazji jedzenie podgrzali, tak wiesz, żeby nie jeść zimnego śniadania. A, że takim gejzerem. No, takim to gejzerem. To by trzeba było jeszcze, jeszcze garnki do zestawu dać studentom. Albo kabelek, żeby pociągnąć rurociąg do Islandii. 17. kwietnia, dzisiaj mamy, to jest piątek. Piątek i to nie byle jaki piątek, dlatego że imieniny Roberta, Klary, Katarzyny, Jakuba, Józefa, Pawła, Stefana, Teodora, Eliasza, Izydora, ani Anicety. Anicety to jest ona. No Anicety. Roberta, Izydora, Salvat, Tora i Innocentego. No, gdzieś tam się pewnie pół ci, płcie pomieszały, ale to już wszystkiego no, najlepszego ważne. w każdym wszystkiego razie. wszystkiego najlepszego. Szanujemy was takimi, jak i, jacy jesteście. Światowy Dzień Chorych na Hemoflidzie, Światowy Dzień Kostki Rubika oraz Międzynarodowy Dzień Paskudy to są święta, które dzisiaj obchodzimy. Za chwilę zajrzymy do prasy. Gazeta Wyborcza, Dziennik Gazeta Prawna Rzeczpospolita i Głos Wielkopolski. Sprawdzimy, co się w Poznaniu działo i dziać w weekend będzie. Kręcimy się w kółku jak zapętlony film. Jutro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 Wam znów sam, światło zgasło. Wyznaczam swój kurs, kapitan. Statku. Orchestra orkiestra ten nasz Martwe. W morzu nie trzymamy gazet, bo by się rozmoczyły, ale na naszym biurku jak najbardziej możemy i za chwilę je przejrzymy. Na moim leży konkretnie Gazeta Wyborcza. Tam na pierwszej stronie Agata Kondzińska pisze o przesileniu wpis, bo wydarzenia wpis przyspieszyły w ostatnich dniach. We wtorek Jarosław Kaczyński ściągnął na Nowogrodzką swoich najbliższych współpracowników, by omówić sytuację polityczną po wyborach na Węgrzech, ale i przyszłość własnej partii. Mówić mu każdy byle merytorycznie. Były postulaty, by partia grała na dwóch fortepianach. Przemysław Czarnych łowił radykalnych wyborców, którzy dziś wybierają Konfederację, a były premier Mateusz Morawiecki na kursie bardziej umiarkowanym szukał ich w centrum. Temat nie nowy, no bo od lat zwaśniony wpis środowiska harcerzy pod znaku Morawieckiego i maślarzy pod rękę z ziobrystami ciągną partię w przeciwne strony. Jednak odkąd PiS przeszedł do opozycji, a konkurencja po prawej stronie wyraźnie podbiła swoje notowania, dyskusja o przyszłości stała się w PiS tematem numer jeden. Kaczyńskiemu udało się na chwilę wycieszyć partię, gdy przedstawił Przemysława Czarnka jako kandydata PiS na premiera. Równolegle jednak działał Morawiecki. Objeżdżał kraj, budował swoje zaplecze i snuł plany. Teraz je realizuje, no bo zakłada własne stowarzyszenie. O szczegółach, tak jak mówiłam, na stronie pierwszej dzisiejszej Gazety Wyborczej przeczytacie. Na stronie czwartej za to temat y, zdrowia, no bo okazuje się, że Ministerstwo Zdrowia chce nam wmówić, że cięcia w wydatkach na badania służą nie tyle, żeby NFZ mógł oszczędzić, no ale żeby pacjentom było lepiej, bo będą mniej narażeni na promieniowanie. To chodzi tutaj o badania typu gastroskopia, kolonoskopia, rezonans magnetyczny, no i tomografia komputerowa, bo już teraz trudno jest się dostać na termin na te badania. A jak będą cięcia, no to być może będzie jeszcze trudniej. Jeżeli tematy bardziej uczniowskie Was interesują, to na stronie siódmej będziecie mogli sobie jeszcze przeczytać o tym, czy wrócą oceny uczniów za prace domowe. Nie wiem, czy wrócą. Ja wiem, że wróci na nasz stół Rzeczpospolita. Tam równość prac tylko na w biznesu. O tym pisze Paulina Szawiała. To główny temat tego wydania. Walka z luką, luką płacową nabiera tempa. Rząd pracuje nad projektem, który jednak krytycznie oceniają przedsiębiorcy. O co chodzi? Zdaniem członków i ekspertów Rady Legislacyjnej Rzeczpospolitej propozycja zawiera wiele niejasnych i niedookreślonych pojęć, co budziliśmy wątpliwości wśród przedsiębiorców. W tym kontekście najbardziej, najbardziej, najwięcej obaw rodzi tak zwane wartościowanie stanowisk pracy, czyli taka wycena wartości pracy na poszczególnych stanowiskach, tylko że brakuje jakichkolwiek jasnych metod, kryteriów, które należy by stosować. Firmowy także zmian w rozkładzie ciężaru dowodów w sprawach dotyczących dyskryminacji płacowej, co może zwiększyć do, obcią do zwiększenia obciążeń po stronie przedsiębiorców, utrudnić obronę przed zarzutami. Na uwagi też dotyczą krótkich terminów, bo wakat i olegi skończy się 7 czerwca. A, e, mowa jest o tym i eksperci Rzeczpospolitej proponują, żeby jednak to przesunąć na styczeń 2028. A w czym jest problem? Problem jest w tym, że kobiety mają zarabiać, zarabiają na tych samych stanowiskach mniej, przy czym w Polsce ta luka płacowa wynosi mniej więcej 4%, średnia unijna to 11% i w ogóle to dwa kraje Unii mają tę lukę płacową mniejszą, plus jeszcze jest Luksemburg, który ma lukę płacową w drugą stronę, to znaczy kobiety zarabiają na tych samych stanowiskach więcej. To są dane Eurostatu za rok 2024. Oprócz tego na stronie 21, ja tam właśnie jak piszę o tym, że budowa dróg drożeje, rząd zwiększa waloryzację kontraktów o 5 punktów procentowych. No, chodzi o takie nierentowne inwestycje, które mimo wszystko trzeba zrobić, bo wypada, żeby państwo zadbało o swoich obywateli. Z kolei na stronie 18. Jan, Jolanta Szymczek przewoźna o sprzątaniu poplera. setki tysięcy Polaków mają wreszcie szansę na uregulow uregulowanie statusu gruntów, na których mieszkają. To rzecz pospolitej. Ja zaglądam do dziennika gazety prawnej, konkretnie do magazynu na weekend. I on ten weekend taki dosyć monotematyczny będzie. No bo tak, na stronie trzeciej możemy przeczytać o tym, jak algorytmy umeblują państwo, bo okazuje się, że AI recenzuje przepisy, pomaga w ich yy, egzekwowaniu, no i wspiera sędziów w wydawaniu wyroków czy powinniśmy pozwolić sztucznej inteligencji stanowić prawo? Takie pytanie stawia Sebastian Stodolak. Na stronie piątej o wielkiej pralni autorstwa, bo też okazuje się, że Big Tech wypuścił systemy, które pod hasłem wspólnoty wiedzy przerabiają cudzy dorobek na zysk właścicieli tych rozwiązań. No i na stronie ósmej również o AI, o AI na służbie, bo wciąż nie ma międzynarodowych regulacji określających w jakich przypadkach wykorzystanie broni autonomicznej jest uzasadnione. Ja zagadam do głosu wielkopolskiego, jest z tego, co wiem mnie, a dziennikarze nadal piszą, przynajmniej kojarzę nazwiska, kojarzę kolegów z tamtej redakcji. Tor Poznań to nadal główny temat wydania. Po pierwsze na stronie drugiej komentarz Leszka góry, oprócz tego na stronie czwartej całkiem sporo na temat Tor Poznań. Oczywiście takie streszczenie historii tutaj poczytamy, czyli że Tor Poznań został zamknięty w środę, to się zmieniło, no i e, tak naprawdę cała ta burza jest tutaj opisana, cała masa dziennikarzy zaangażowana sobie na stronie drugiej i na stronie czwartej Głosu Wielkopolskiego. Poczytacie na stronie piątej o aferze w Kosinusie o tym, że nauczyciel miał nakrzyczeć na uczniów, no ale tak naprawdę nie do końca wiadomo, co się stało, bo uczniowie bronią nauczyciela. O tym Emilia Ratajczak pisze. Z kolei na stronie 10 i na stronie jedenastej o tym, co robi ławnik. To już takie wydanie bardziej, czy taki temat bardziej weekendowy, magazynowy. Prawi i sprawiedliwi. Czy chcesz być jednym z nich? No nie wiem. To może być dobrze płatna praca. No może być płatna praca dobrze, ale jest tu napisane czy to, inaczej, pytanie jest zadane, czy to jest idealna praca dla seniora, to nie wiem, czy się identyfikujesz. E, nie wiem, nie wiem, ale wiem, że o seniorach y, pisze dzisiaj Tygodnik Poznań, dlatego, że, no właśnie, seniorzy nie radzą sobie z wieloetapową autoryzacją podczas usług bankowych, więc oni korzystają z pomocy pośredników, no i w efekcie czują się sami niewystarczający, no bo nie radzą sobie z tą dzisiejszą technologią. O tym na stronie czwartej Tygodnika Poznań będziecie mogli dzisiaj przeczytać. Na stronie drugiej o tym, że radni ze Starego Miasta rzucają mandatami, bo 1120 z 20 Jeden radny Rady Osiedla Stare Miasto w Poznaniu zrezygnował z mandatów. Mówił m.in. o hejcie, agresji i paraliżowaniu pracy samorządu. Wszystko się teraz tutaj składa do tego, że rada zostanie rozwiązana, dlatego, że wystarczająco osób najprawdopodobniej na ich miejsca się nie znajdzie. Jeżeli chodzi o stronę szóstą, tam temat, który na ustach poznaniaków od dawna jest, yy, czyli o kolejnym pomyśle na nieczynną arenę będziecie mogli sobie przeczytać. Nie wiem, co zrobimy z tą areną, ale na pewno damy radę, tak, przynajmniej WWO teraz nam e, zaproponuje. Ale pozytywnie. No 11 minut po godzinie 7, to musi być tylko i wyłącznie pozytywnie, zwłaszcza w piątek. Wieku, Odżycz te myśli chore, podnieś głowę, okoliczności są wyjątkowe. Damy radę, bo nie damy się skłócić. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy sami są gusi. Chociaż słyszą i chociaż patrzą, to nie widzą. Radzi w trudnych przypadkach, o tym gadka właśnie. Gaśnie twoje światło, łatwo się podajesz, Poddajesz inicjatywy. Wiesz, co wiesz, życie parzy jak pokrzywy. Chyba bardzo chcesz, żeby ktoś kierował tobą. Ja dam radę, bo jestem sobą. Będą zależnym, jedynie nie się skorobą Szkoda marnować najlepsze lata. Kwestia harta, ducha, chociaż tylu społeczniaków po są. Ducha, chociaż, popatrz, otwórz oczy Nie daj się zaskoczyć, chociaż Dajesz radę, to top a wróć pokaż Pokaż swoją twarz, tak twarz, twarz Damy radę, to dla moich ziomków Damy radę, dla ich rodzin I potomków, damy radę Dla bliskich i wszystkich, którzy wiesz Też, od życia co swoje wiesz Damy radę, cudzy zawieści. Nie na to kładę Bo i tak damy radę razem Dużej nienawiści Nie na to kładę, bo i tak damy Radę razem, cudzej zawieści Duże nienawiści! Równa na dokładę boli, tak damy, damy radę, radę razem. Z lojalnym składem damy, damy radę. radę. Wszyscy tu Uuu. damy radę! Ej, czy ty też wyrównujesz do dołu? Za mądry dla ciebie, kto mądrzejszy od ma matą? Za bogaty ten, kto bogatszy niż ty Ludzie zachowują się jak ogrodnika psy Ej, czy równasz w dół? Skoro tobie brak, to niech też brak, niemu Brak mi na takie podejście zabij, zazdrość, zamiast starać się mieć więcej Tylko myślisz, żeby inni mieli mniej Ej, śmiej się, śmiech, Zobaczysz jednak uśmiech Urwie się jak hejnał, niech myśli jedna Ogarnie tu wszystkie umysły Damy radek, ręce swe do nieba wyślij Ręce swe do, do, do, do nieba wyślij Złożę dwie wiktorie, lewa na górze to, że damy radę To leży w naszej naturze, zapomniałeś już, że nie mieliśmy nic Nie tak dawno, z grupą lojalną, przeciw tam całe barno Dziś nie przestaniemy iść, dumnie żyć Wierzę, że ty też możesz przejść przez wyjątkowe okoliczności I dać radę I dać radę Duże nie nawiści. na to bo tak damy radę razem. Duże nawiści. Niuch na to bo tak damy radę razem. Duże nawiści. Duże nie nawiści. na to bo i tak damy radę razem. Z lojalnym składem damy, damy radę. Wszyscy tu.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 Piątek wieczorem. Autopromocja. reklama. AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.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 Najlepszy z wielu pobudek. Panie Mucha, i tobie ufam, to na 19 minut po godzinie 7 to rady aferatu, aferanek. Nie ufajcie kierowcom, którzy jadą za autobusami. Dlaczego? No, bo był rano dzisiaj taki wypadek około 6.30 na ulicy Browarnej, w którym auto najechało na autobus tak z tyłu. A no to się zdarza, tak. No to się zdarza i się zdarza. I się zdarza, i się zdarzyło I no. Mamy dowód na to, że to się zdarza Mamy nadzieję, że żadne kości nie zostały połamane Podobno nie No Dawid Tyszkowski za chwilę nam być może o tym zaśpiewa. Chociaż nie wiem, czy ta jego piosenka jest aż tak nowa Że ona wyszła teraz po tym incydencie No nie wiem, być może tak Jak nowości to jak najświeższe chyba nie. Na tym to polega, tak mi się wydaje No możemy się tego trzymać, to Dawida możemy sobie też posłuchać Z listy aferowych nowości A z komunikacyjny z kolei na naszej antenie Już za 10 minut Także zostańcie z nami Cenka jednak nie ma takiego sympatycznego tekstu, jakbyśmy chcieli, ale być może Judith Hill będzie sympatyczniejsze rzeczy śpiewać, nie o łamaniu kości. No właśnie, z tego co już przeglądaliśmy i mówiliśmy Wam poprzednio, to nie chyba. No do, dobra, do, ale wiesz, album. można czarować ja też, że... Rzeczywistość, nie? Zaklinać No dobrze, wtedy. ale jeśli Artystka opowiada o swojej traumie się Michaela Jacksona, to chyba nie No chyba nie Ale i tak warto się wybrać do Blonata w najbliższy wtorek Bo Judith Hill to artystka, wokalistka na Grammy, także Jazz najwyższej próby Tak byśmy to chyba ujęli Może i smutny, ale na pewno dobrze się tego słucha 7148 to jest numer, na który możecie do nas pisać Jeżeli o wyjściówkę podwójną na ten koncert Chcecie powalczyć 7148 to już powiedziałam. Afera, potem wasze imię i nazwisko musicie w tego sms wpisać. No i jeszcze nam na pytanie odpowiedzieć. Tak jest. Pytamy was dzisiaj, jak ułożyć kostkę Rubika. Jeśli nie umiecie jej ułożyć tak, jak się powinno układać, kostki Rubika, a chcecie mieć ułożoną, co z tym fantem zrobić? Czutówka i 23 to koszt SMS-a. 618750213 to numer, jeżeli wiecie, co się dzieje na poznańskich drogach. Didn't witness. After all, it's just a cross. Two little lines could never mean something. Don't love me, just go and say it, it isn't wrong Serwis komunikacyjny. 7.30 marca Kujawa, zapraszam. Obecnie termometry wskazują 8 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie po godzinie 16. Wtedy to temperatura wyniesie 18 stopni. Czeka nas piękny, słoneczny piątek. Zaglądamy teraz na poznańskie drogi. Zakorkowane są ronda Rataje i Kaponiera. Gęsto jest też na Lechickiej od skrzyżowania z Pułapską, na Nadwierzbakiem i na Garbarach od Strzeleckiej do Świętej Marii Magdaleny. Drogi A2 i S11 są przejezdne. Na Browarnej doszło do kolizji pomiędzy Osobowką a autobusem linii 194. Na miejscu K Kierują ruchem pracownicy nadzoru ruchu MPK. Autobusy linii 153, 158, 189 i 194 będą od jutra kursować z większą częstotliwością. Niektóre z nich zmieniają także trasy. Kurs autobusów 153 zostaje wydłużony do pętli Starołęka PKM. Linia 189 odtąd będzie jeździć od Unii Lobelskiej do Starołęki PKM. Z kolei autobusy numer 194 będą obsługiwać trasę od Starołęki PKM do przystanku Starołęka Wielka. Prowadzone zmiany mają charakter stały. Jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich drogach, dzwońcie 618750213. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Ma flagę o, I naprawdę? to tak jakoś od 141 lat Dzisiaj konkretnie Bo w 1885 została flaga buddyjska ustanowiona Czyli zaglądamy do kalendarium. Tak jest. Ja też mam datę bardzo ważną i też z XIX wieku 1897 rok i to się naprawdę, znaczy nie wiemy, czy naprawdę, ale no to się wydarzyło. To powiedzieć. Wydarzyło się, ale nie wiemy, czy naprawdę. W 1897 roku, 17 kwietnia o godzinie 6 rano w miejscowości Aurora w stanie Teksas statek kosmiczny o kształcie cygara miał rozbić się o wiatrek na posesji sędziego J.S. Proctora. Pilot miał nie przeżyć katastrofy. Pilot, o którym mówiono, że jest nie z tego świata i spekulowano, czy jest E, miał nie przeżyć katastrofy, został pochowany zgodnie z obrządkiem chrześcijańskim na miejscowym cmentarzu, a szczątki ma maszyny wrzucono do studni. A, czyli zrobili wszystko tak, żeby przypadkiem nie było śladów, że coś się mogło wydarzyć. No tak, tak samo jak zawsze żeby zdjęcia, zdjęcia Ufa, zawsze są rozmazane, nie, mm -hmm. nie wiem, czy zauważyłaś. Tak, zaburzyłaś. no tak. wiadomo. Ja a, wtedy to w ogóle nie mieli żadnej mikrofalówki, żeby zrobić takie zdjęcia. Tam. Ale mieli z tej gazety Dallas Morning News, taki, taka prasa to opisała. A, czyli to jest... Nie, to jak z gazety, to legitne. to. No, nie, to, nie, to na nieważne. pewno nie, media nie kłamią. Nie, nie, absolutnie. W 1911 za to, to nie z gazety wyczytane, a z internetu, to jeszcze lepsze źródło informacji, Palm Beach na Florydzie otrzymało prawa miejskie. No, ja mam z kolei datę urodzin 1847 roku, wówczas, wówczas urodził się Bronisław Komorowski, to tam co był prezydentem z wszystkiego najlepszego temu. były panie prezydencie. No właśnie nie. Nie? nie, bo to A jest, to nie jest ten pisarz, dramatik okresu pozytywizmu i dziennikarz. Ja wiem, że ty masz percepcję, że dorośli ludzie to mają 150 lat, ale nie Bronisław Komorowski. Jak to tak nie Prezydent działa? Prezydent Bronisław Komorowski nie urodził się w 1847 roku. Ue. Tylko jakoś 1492 czy coś. Ojej, nie wiem, czy powinniśmy iść tak dalej. Nie, dobra, ja wiem, nie. kto się urodził w 1948. Aha. Może mhm. do tego sobie przejdźmy. Jan Hammer. Mhm. Jan, Jan Łotek. Tak, dokładnie. <laughs> I znacie go na pewno, nawet jeżeli wam się wydaje, że go nie znacie, to go znacie Znacie na pewno motyw muzyczny Miami Vice, który on skomponował, przygotował No i teraz już słyszycie go w tle kroket z 23 na godzinę Idealny czas, tak żeby przy piątku, przy wiosnie Założyć tutaj... kwieciastą koszulę I się rozmażyć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 Yeah, I feel for you, I do. The stay of it is alarming, so don't presume anything. Or Blue Monday will someday become you. Well, the furniture's the same, but the menu's rearranged, and your jokes won't last. nawiązując do croquetstem, zwróć uwagę, Tommy Versetti umiał biegać sprintem i to nieskończenie długo, jak się zrobiła odpowiednią misję, a Pływać nie umiał totalnie. Jak wchodził do wody po kolana, to się topił. No bo to są po prostu mądre mechanizmy, żeby spowodować nie zepsucie się gry w momencie, kiedy gracz wyjdzie poza mapę, tak. No, dobrze, dobrze, ale to jednak nie psuje imersję, nie? No bo dziwne, że jakoś nie umiał się tego nauczyć. Jakby no był taki wysportowany, a totalnie Wiele nie umiał te pływanie. No właśnie, ja siedział 15 lat w więzieniu. Mógł się nauczyć pływać. No mógł się nauczyć pływać. Ale ja nie wiem, czy w więzieniach są baseny takie ogólnodostępne, wiesz, i to się zaczyna robić. Problem. Nie, no jakaś woda na pewno jest tak. Wiesz, masz 15 no, to, to, to lat, to, to, to człowiek no właśnie, chociażby. O sporcie takim poważniejszym może tam za chwilę. Tak, ale na razie sobie jeszcze na listę aferowych nowości spojrzymy tam do Brawa z Fluctuations. Ma 50 na zegarze. To jest właśnie ta godzina, żeby porozmawiać sobie o sporcie. Otworzymy dzisiaj z płyty winylowej z sportowy. A nagrasz się na płytę winylową. To nie, zdąży gadasz? nie zdążymy chyba, żeby to wyemitować teraz o 7,50, gdy już jest 7,50 ja może po prostu opowiem sobie jak. To możemy udawać, że emitujemy to z płyty winylowej. Mhm. tak. Właśnie tak. Tylko mm -hmm. trzeba jeszcze dołożyć tego gadania To osparcie. taka była płyta, w którą uderzyła piłka No piłka nożna na przykład Albo w którą uderzyłby Jan Bednarek No bo jego chyba najbardziej zapamiętamy Z ćwierćfinałów Ligi Europy To był ten polski wkład Jan Bednarek po e, faulu e, Na Krisie Udzie na napastniku Nottingham Forest, po prostu wyleciał z boiska w 8 minucie, osłabił FC Porto i to FC Porto przegrało 0-1 z Nottingham Forest, odpadając w ćwierćfinale Ligi Europy. W pozostałych parach portugalska Braga 4-2 wygrała z Realem Betis i odrobiła, właściwie nie odrobiła, tylko wygrała, mimo tego, że zremisowała u siebie i awansowała dalej. FC Freiburg, niemiecki, pokonał Celtę Wigo 3-1 do i tutaj sprawa była już wcześniej właściwie załatwiona, bo było 3-0 meczu. Aston Villa także potwierdziła, że jest lepsza od włoskiej Bolonii. 4 do 0 w drugim meczu, 3 do 1 w pierwszym. Pary półfinałowe Braga z Friburgiem, Nottingham Forest z Aston-Wilną. 30 kwietnia, 7 maja to są daty tych półfinałów. Jeśli chodzi o ligę Konferencji, tam także wczoraj mecze rewanżowe m, ćwierćfinałowe. Szachtar Donieck obronił przewagę Trzebrąkową z pierwszego spotkania. Remisowo 2 do 2 z holenderskim AZ Alkmaar. 2 do 1 Fiorentina wygra z Crystal Palace, ale nie odrobiła strat, bo tam także trzy gole były do nadrobienia, także Crystal Palace w półfinale. Rajo Bajekano również mimo porażki awansuje, tam także 3 do 0 było do obrony po pierwszym meczu z AEK Ateny. 1 do 3 to wynik rewanżu, chociaż było 3 do 0 dla Ateńczyków, no ale w 60 minucie Isi Palazzo zdecydował, jego gol zdecydował o tym, że to jednak Hiszpanie są w półfinale. Z kolei Strasburg to akurat jeden zespół, który straty odrobił 4 do 0 z niemieckim Mainz. W ogóle dużo tych zespołów, z którymi Lech poznać i mierzył. Ja to wymieniłem, bo to przecież um, i Szachtar Donieck, i Rajo Bajkano um, No i jeszcze gdzieś tam Mainz się przewijał. W każdym razie, jeśli chodzi o parę półfinałowe Szachtar Donieck, Crystal Palace, um, to para pierwsza. Para druga to Rajo Bajcano i Strasburg. Tutaj także 30 kwietnia i 7 maja to są daty spotkań. To możemy chyba teraz tę piłkę nożną zamienić na piłkę taką, co się przez siatkę przerzuca, a nie do siatki się nią celuje. To prawda. Zbliża się sezon reprezentacyjny, jeśli chodzi o siatków poznaliśmy wczoraj szeroką kadrę reprezentacji Polski. Jest kilka niespodzianek, kilka nieobecnych. Mogliśmy się nie spodziewać, może tak to unijmy, że mogliśmy się spodziewać, że ich nie będzie. Chociażby Marcin Janusz, który zakończył reprezentacyjną karierę z uwagi na problemy zdrowotne, Paweł Zadorski podobną decyzję podjął wcześniej niektórzy zawodnicy sami informowali o tym, że ich nie będzie. Łukasz Kaszmarek na przykład mm, tak zrobił. No, ale brakuje też na przykład Bartosza Kurka, czyli do do tej pory kapitana reprezentacji Polski. Tutaj zasadnicza Zasadniczo tu też wchodzi o jakąś przerwę, na którą zawodnik sam się, sam się zdecydował. Także nowym kapitanem albo tymczasowym, jeszcze nie wiemy. bo Kuryk nie ogłaszał nic oficjalnie. Kapitanem reprezentacji w tym sezonie będzie Aleksander Śliwka. Z takich zaskoczeń, jeśli chodzi o zawodników, którzy się pojawili, to Mikołaj Sawicki. Jego byśmy się chyba nie spodziewali, a jednak się pojawił, bo to jest zawodnik, który właściwie w tym roku nie grał. I to nie ze względu na żadną kontuzję, a ze względu na zawieszenie przez Polską Agencję Antydopingową. To tak mało przyjemnie. Mało przyjemnie, natomiast zawodnik został uniewinniony. No ale po temu niewinnieniu właściwie nie rozegrał żadnego meczu. On po prostu został odwieszony i nagle trafił od razu do reprezentacji. Jeśli chodzi o sezon kadrowy, no to 20, 20, 23 maja to będą mecze towarzyskie z Serbią Ukrainą i Bułgarią. Jeśli chodzi o zmagania, takie poważniejsze to Liga Narodów. Połowa czerwca to Chiny, później końcówka czerwca Gliwice i połowa lipca Chicago. Także same egzotyczne lokalizacje. Czyli jak rozmawiamy o Polakach, to możemy jeszcze porozmawiać chwilę o ulubionym sporcie Polaków? Polskich skakach na tak tak tam no wiadomo że jesteśmy poza sezonem więc jeśli coś się dzieje to dzieje się tylko i wyłącznie w gabinetach. Jeśli chodzi o te gabinety, to te gabinety nie zgodziły się na to, żeby Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego wdrożył swój projekt poprawy stanu polskich skoków i zatrudnił Stefana Choryngachera, byłego trenera reprezentacji on miał zostać takim dyrektorem sportowym. No ale wiadomo, to jest człowiek z zewnątrz, to nie jest człowiek z polskiego środowiska, w związku z czym Adam Małysz usłyszał, że on nie może podjąć takiej decyzji, bo ma dwa miesiące do końca kadencji i to jest za długa i zbyt ważna umowa, żeby on o tym decydował i w ogóle to ma się wypchać i w co sobie zdecydujemy, kto ma prowadzić właściwie od teraz przygotowania. Czy to nie jest trochę za późno? No właśnie jest trochę za późno, żeby się przygotować do sezonu. Także, no, zobaczymy. Polskie skoki, cóż, mamy trzy medale, igrzyski i być może tym się będziemy musieli cieszyć kolejne lata. Albo możemy sobie na przykład trzymać kciuki, jak dużo tych kciuk kciuków podniesiemy, to może nawet las kciuków się z tego zrobi, albo jakiś las rąk i być może wtedy coś się zmieni. Najważniejsze, żeby nie las krzyży, bo takiego... Takiego potrzebujemy, ale to nie my potrzebujemy, tylko potrzebują go tam panowie reżyserowie w tym jednym filmie. W górze las za chory zdarzeń Kosmiczne siły nieludzkich marzeń Nie mówię śliwie. Tam z powrotem godzina wystarczy Mija półtora Marcel Kujawa jest już ze mną w studiu. Czy ty, Marcelu, trzymasz kciuki za polskie skoki narciarskie? Trzymam. Jak A za każdego będzie coś, sportowca. Będzie coś o tym w serwisie? Nie. No to co to jest za serwis? Trzy minuty zostały do ósmej. Sprawdźmy. Marcy Kujawa zapraszam. Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 18. Poznań Półmaraton. W związku z tym podczas niedzielnego poranka i południa czekają na Poznaniaków liczne utrudnienia w komunikacji. Wiele linii tramwajowych zostaje, zostanie zawieszonych, a ruch samochodowy, samochodowy przez trasę biegu będzie mocno ograniczony. O przemieszczanie się z głową apeluje podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Jeśli jest to możliwe, unikajmy podróży samochodem po trasie tego biegu. Wcześniej warto zaplanować sobie na pewno podróż. My tutaj też jako policjanci apelujemy, żebyśmy zachowali. Szczególną ostrożność, kiedy się przemieszczamy wokół trasy biegu, a przede wszystkim stosujmy się do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy. Nad przebiegiem półmaratonu będzie czuwać 130 policjantów. Władze miasta zapowiadają, że linie będą przywracane na stałe trasy tak szybko, jak to będzie możliwe. Potencjalne zmiany będą wprowadzać i odwoływać na bieżąco służby nadzoru ruchu poznańskiego MPK. Poznańskie sprawy w Radiu Afera. Funkcjonariusze CBA w poznańskim magistracie, przedstawiciele tej służby pojawili się w urzędzie z prośbą o wydanie dokumentów. Urzędnicy zastosowali Stosowali się do poleceń funkcjonariuszy. Wizyta CBA ma związek z dochodzeniem prowadzonym przeciwko byłemu pracownikowi Zarządu Dróg Miejskich. Przypomnijmy, że we wtorek centralne biuro antykorupcyjne zatrzymało kolejne osoby w sprawie afery korupcyjnej w ZDMie. Według ustaleń są to przedstawiciele kilku firm deweloperskich działających w Poznaniu, którzy współpracowali z byłym naczelnikiem zarządu dróg. Oprócz tego zatrzymano także pracownika biura miejskiego inżyniera ruchu w Poznaniu. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Poznania ujawniła zarobki członków zarządów miejskich spółek. Z dokumentów wynika, że w 2025 roku na wypłatę pensji miasto wydało niemal 20 milionów złotych. Na największe zarobki w minionym roku mogli liczyć zarządzający spółkami Aquanet, Poznańskie Inwestycje Miejskie i Międzynarodowe Targi Poznańskie. Jeżeli chodzi o Aquanet, to są stawki europejskie. To jest porównywalne z wynagrodzeniem członków spółek wodociągowo-kanalizacyjnych miast w średniej wielkości drogi. za rok 2024 zarobki w w warszawskich, no i one są 30 parę procent niższe. Mówił przewodniczący komisji rewizyjnej radny PiS Zbigniew Czerwiński. Szacunki polityka mówią o 9% wzroście wynagrodzeń względem 2024 roku. Warto dodać, że część efektów kontroli została utajniona. Komisja w przyszłości ma sprawdzić, czy zadania stawiane zarządom nie są zbyt łatwe do wypełnienia. Czy wiesz, że w Poznaniu powstaje pierwszy w mieście biurowiec, który może także posłużyć za schron. Nowy rynek C, bo tak się nazywa ten budynek, otrzymał od ekspertów z Wojskowej Akademii Technicznej. Pod Stwierdzenie poświadczające spełnianie norm bezpieczeństwa przewidzianych dla ukryć kategorii pierwszej. Oznacza to, że budynek jest odporny na skutki katastrof naturalnych, spadające elementy konstrukcji i odłamki. Obiekt ma być także niezależny od miejskiej sieci ciepłowniczej i w pełni zasilany ze źródeł odnawialnych. Nowy rynek C ma zostać otwarty w 2027 roku. I to już wszystko w tym serwisie.